We wrześniu 1936 roku Ksawery Pruszyński, niespełna 29-letni wówczas dziennikarz i publicysta, wyjechał jako korespondent wiadomości literackich do ogarniętej wojną domową Hiszpanii. Plonem tej podróży stała się wydana w 1937 roku książka w Czerwonej Hiszpanii. Autor osądzał w niej rewolucję z dwóch punktów widzenia. Jako wyznawca określonych poglądów politycznych – Starał się szukać jej społecznych przyczyn i celów. Jako moralista potępiał obie strony za krwawe metody walki. Jednocześnie jako rasowy reporter był zafascynowany dziejącą się na jego oczach historią, dynamizmem i romantyką tworzących ją zdarzeń. I ta fascynacja właśnie ożywia tekst Pruszyńskiego do dziś, mimo dzielącego nas od tamtego czasu sześćdziesięcioletniego dystansu. Poświęcam tę pracę świętej pamięci Eugeniuszowi Małaczewskiemu, autorowi Konia na Wzgórzu, człowiekowi, który zrozumiał wojnę, rewolucję i Rosję, i który najlepiej z nas wszystkich zrozumiałby dziś Hiszpanię. Droga na Madryt Arriba Parias de la Tierra Pociąg przebija się jeszcze przez jeden tunel, znowu na moment słońce, góry i morze. Na francuskich winnicach zaczyna się właśnie winobranie, przecież to wrzesień. Stajemy na dużej stacji małej mieściny pogranicznej. Władze celne, bezpieczeństwa, polityczne wyciągnęły się długim szeregiem wzdłuż peronu. Z pociągu wysiadają dwie osoby. Cały luksus celników, policji, milicji, cały sztab badaczy dokumentów i paszportów, taki sam jak na każdej zresztą granicy, rzuca się na tę skromną zdobycz, jaką dziś pograniczna stacja francuska przekazała hiszpańskiemu już por bou Młodziutka hiszpanka, która przez Paryż wracała z kursów wakacyjnych w Exeter w Anglii, idzie pierwsza. Otwieranie walizek, oglądanie paszportu i wizy, koniec. Teraz otwierają moją walizkę, badają wszystko uważnie i wprawnie, Zostawiając rzeczy w największym porządku. Wzorowa celnicza robota. Biorą paszport, przeglądają wizy, wznowienia ważności, ważą jak gdyby w ręku. En Silbuple. Paszport dokądś powędrował przez boczne drzwi, a opuszczone przezeń ciało sterczy smętnie w komorze celnej. Komora jest wielką salą, zupełnie pustą. Na ścianie wielkie czerwono-czarne odezwy i dwa graficznie doskonałe plakaty. Na jednym z nich śmiejący się żołnierz bez szlif w mundurze polowym pociąga za sznurek pajaca w szamerowanym mundurze oficerskim z kuzarskimi wąsami niczym jeszcze jedna oznaka władzy z olbrzymim szabliskiem na sutych rabciach. Pajac oficer tańczy rzeźko w ręku żołnierza papitu. Drugi plakat nie jest jak ten na wesoło, ale na groźno czy raczej na potworno. Brzuchata, koszmarna bestia z wyłupiastymi oczami żaby Przykłada małpią łapę do olbrzymiego ucha. Bestia ma brunatną skórę barwy habitu, ma krzyż zwisający na różańcu na szyi, ma wreszcie koronę królewską, małą jak u żaby, z naszych reklam pasty Erdal na głowie. Tak w grafice rewolucyjnej wyraziła się przestroga, że wróg ma wszędzie swe tajemnicze macki, wszędzie swych szpiegów, wszędzie podsłuchujące uszy i podpatrujące oczy. Vous plaît. Oto mój paszport wrócił ze swej tajemniczej wędrówki, ale jego rozłąka z duszą i ciałem, których jest policyjnym przedłużeniem, trwa nadal. Urzędnik nie oddał mi go jeszcze, prowadzi mnie tylko na peron. Peron jest długi. Idziemy milcząc, mam ochotę pogadać. Spod dachu hali widać góry, całe w ogrodach oliwnych i w słońcu. Mówię, że cieszę się na poznanie tego nowego kraju. Urzędnik odpowiada chłodno. Pan myśli, że go pan pozna? I patrzy na mnie, jakbym był jedną z macek uszu, czy wcieleń brunatnej bestii z plakatu. Nieprzyjemnie. Teraz jest mały biurowy pokoik. Za biurkiem siedzi pan i mówi, że nikogo do Hiszpanii się nie wpuszcza, a już tym bardziej dziennikarzy. Ten, który zabrał mój paszport, stoi za mną przy drzwiach. Ale obok biurka siedzi jeszcze jeden pan, który śmiało mógłby powędrować na plakat a na małej kanapce ulokował się trzeci z tej trójcy i ten trzeci wygląda tak, że można by go umieścić na sztychu z rewolucji francuskiej. Mimo całego zgrzytania granicznego biurokratyzmu należy się tym ludziom przypatrzeć. To także Hiszpania. Więc oto siedzący obok biurka jest wojskowy. Wysoki, czarny i śniady, ale wojskowy dziwnego autoramentu. Ma na sobie bryczesy, jakąś półwojskową kurtkę, Karabin oparł spokojnie o biurko cywilnego urzędnika. O, zawsze te same czasy narodzin nowych państw i nowych ustrojów. Nim jeszcze wszystko nie ostygnie, nie zawrze się formularze, nie oklapnie. Na głowie ma coś, co należałoby sfotografować, bo w Polsce nie uwierzą. To coś, to rodzaj furażerki wojskowej. Nad jednym uchem czarnej, nad drugim czerwonej. Po każdej stronie biegną trzy wielkie litery. Na czerwonym tle czarne, na czarnym, czerwone. F.A.I. Karnawał powiecie? O no nie, ten człowiek z pewnością nie wygląda na arlekina. Żołnierz rewolucji, milicjant z katalońskiej iberyjskiej Federacji Anarchistycznej zabiera głos w mojej sprawie. Nie rozumiem ani słowa z tego, co mówi, ale mam wrażenie, że opowiada się raczej po mojej stronie. Zwraca się nie tyle do owego urzędnika za biurkiem, co do owego pana rozpartego na kanapie. Ten jego kolega z kanapy to również postać niezwykłej, ale już odmiennej fotogeniczności. Ma na sobie ni to jakiś surdut, ni tużurek. Taki strój trochę zeszłowieczny, jaki czasem noszą emeryci w prowincjonalnych miasteczkach. Ale z tego wyschłego ciała w czarnym surducie sterczy na dużym karku. Kark okręcony jest fularem o barwach czarno-czerwonych, znowu barwach potężnej w Katalonii F.A.I. Olbrzymia głowa, Wielka mięsista twarz z muskularnym nosem i stosunkowo umiarkowanych rozmiarów oczkami, wyzierającymi spod fałdów pomarszczonej już wiekiem skóry. Na tym wszystkim rozwiewa się jednak niespodzianie bujna i czarna czupryna, wielka zmierzwiona masa włosów zwiszonych jak u Beethovena. Ale nie, jest to mara, najklasyczniejszy groźny mara francuskiego konwentu. Czuję instynktownie, że tego właśnie człowieka trzeba tu przekonać. W małym pokoju rozgrywa się teraz wielka bitwa mająca sforsować porbu dla polskiego dziennikarza. W bitwie tej przeciwnikiem jest ów pan za biurkiem, bez czerwono-czarnej furażerki, bez czerwono-czarnego szalika w cywilu, z jakąś mizerną odrobiną czerwienizny w klapie ubrania. Pan za żąda dowodów, że jestem dziennikarzem. Daje mu moje legitymacje zawodowe, krajową i zagraniczną. Pan z zabiurka nie bardzo się orientuje, ale tu zaczyna coś mówić i to raczej pojednawczo Mara. Pan z zabiurka jest nierad, znowu bierze paszport i po chwili odkrywa w nim wizę niemiecką. Co robiłem w Niemczech? Teraz ja biorę paszport do ręki, wskazuję, że była tranzytowa. Obliczamy czas, jaki upłynął między stemplami zagranicznymi i obliczenia wypadają na korzyść mojej tezy. Z kolei przystępuję do ataku. Wydobywam jako ciężkie działo odrzucony poprzednio, bez przejrzenia, list polecający ambasadora Hiszpanii w Paryżu, Luisa Arakistena. Milicjant furażerce upewnia się jeszcze, czy jest to, aby na pewno nowy, niedawno zamianowany ambasador, ale Mara uspokaja wszystkie obawy pod tym względem. Na polu walki zapanował duch pokoju. Obu anarchistów mam już w każdym razie po mojej stronie. Cywil dla zachowania pozorów i wyjścia z honorem z przegranej żąda tylko, aby ów list ambasadora został przy nich. Jest to niewygodne, ale cóż robić? Wymieniam tedy list ambasadora na trzy okrągłe pieczęcie w paszporcie. Pan, który mnie tu przyprowadził i który tak słabe nadzieje robił na mój pobyt w Hiszpanii, odprowadza mnie z powrotem. W drzwiach żegnają mnie ze strony niedawnych inkwizytorów trzy podniesione pięści. Do pociągu na Barcelonę jest jeszcze dużo czasu. W wielkiej poczekalni dworcowej jest dziewięciu kelnerów do obsłużenia młodej Hiszpanki i mnie. Panuje nastrój rewolucyjno-rodzinny. Plakaty rewolucyjne kapią barwami ze ścian. Czerwone sztandary w oknach. Na bufecie małe dziecko bufetowej bawi się puszką Homara. Miasteczko leży poniżej dworca. Spada amfiteatralnie do małego rybackiego portu. Kościół jest zamknięty. Nie znać na nim żadnych śladów zniszczenia, tylko na drzwiach widnieje plakat wskazujący, że został inkautowany, to jest przejęty na własność przez władze milicji i frontu ludowego. Wreszcie na peron wtacza się pociąg, który zabierze nas do Barcelony. Wszystkie wagony są pomalowane w hasła i plakaty rewolucyjne. Ładuje się do dużego wagonu, który na swych ścianach aktualizuje w rewolucyjny sposób literaturę i religię, znaną powieść... Blasko i Ibanieza i wielkie dzieło świętego Jana, przedstawiające czterech jeźdźców apokalipsy. W wagonie samym nie czuć ani rewolucją, ani apokalipsą. Czterech robociarzy, nie czekając na odjazd pociągu, zasiadło sobie do jakiegoś bezika. Wreszcie pociąg rusza, przewiercając tunele swymi wymalowanymi wagonami, wylatując co chwila nad sam brzeg morza, przelatując nad gajami oliwek i uprawnymi polami. Migają białe wsie całe z kamienia, pola na stokach gór grodzone kamieniami, ciche dworce kolejowe, ogłoszenia szelów i Danlopów. Pracujący w polu podnoszą ku nam na powitanie ręce ściśnięte w kółak. Powoli jednak wszystko staje się nużące. Szachownice pól i winnic swym rozdrobnieniem i widoczną starannością przypominają jakieś Niemcy czy poznańskie, które zamiast rozpostrzeć się wzdłuż, sfałdowałoby się w teren górzysty, pomarszczyło w nawiezione ziemią tarasy. Jedyny egzotyzm to wozy wysokie na olbrzymich kołach, dwukołowe, ciągnione przez muły i osły. Człowiek nabiera sceptycyzmu wobec tej rewolucji, która w porbu witała go tak barwnie, groźnie i hucznie, a tu panuje nad krajem pracowitych mrówek, pszczół czy termitów. Zasypiam. Budzą mnie do kontroli paszportu, bardzo zresztą uprzejmej. Zasypiam znowu. Wreszcie Barcelona. Jest dopiero ósma wieczór, ale już zapadła czarna, atramentowa noc, jakie bywają na południu. Na dworcu tłum milicjantów i robotników. Czerwone strzały wskazują miejsce zbiórki dla cudzoziemskich ochotników jadących walczyć za rewolucję. Jadę dorożką przez miasto. Wielkie, źle oświetlone i pełne ludzi. Hotel, do którego właściciela mam polecenie, nie został na szczęście zainkautowany, jak kościół w Porbu i jak wiele barcelońskich hoteli. Dostaje malutki, spokojny pokój na jednym z najwyższych pięter, niemniej jednak z oknem wprost na szarą ścianę innego drapacza. Jestem zmęczony drogą, kładę się wcześnie spać. Naraz przez pół sen zaczyna mi krzyczeć do ucha jakiś głos ogromny, maszynowy i nieludzki. Wyrzuca słowa i całe zdania w tempie karabinu maszynowego. Głos jakby przenikał mury, zagłuszył zupełnie daleki szum wielkiego miasta. Wypełnia mój mały pokój po wszystkie kąty, przelewa się jak woda z przepełnionej wanny. Megafon radiowy ustaje wreszcie na moment, potem znów, nieco inną tonacją głosu, poczyna wyrzucać nowy potop dźwięków. Tam, na czarnej ulicy Barcelony, ludzie gromadzą się przed głośnikami, aby wysłuchać ostatnich wiadomości z frontu. Ale teraz to chyba nie są komunikaty. Jedne po drugich huczą jakieś przemówienia, zaklinania, orędzia. Miękka, sprężysta jak stal mowa hiszpańska nabiera przez głośnik ołowianej, koturnowej ciężkości. Słowa lecą przez powietrze ciężko jak żelazne blaty strącone z drapaczy chmur na kamienny bruk. Nie rozumiem z tego prawie nic i to może zwiększa jeszcze niesamowitość wrażenia. Przez czarną noc z mroku nieznanej mi mowy wyłaniają się tylko niekiedy dźwiękowe kontury słów nieobcych. Rewolucja, proletariat, Espania, el pueblo, fasizmo, muerte. Czasem bardzo rzadko uda się powiązać jeden kontur z innym nadpływającym zaraz po nim z niewidzialnego głośnika. Czasem uda się szczepić je razem niedostrzegalnym łącznikiem sensu. Ale zdarza się to bardzo rzadko. Jestem zmęczony, po prostu leżę na łóżku w jakimś pokoju hotelowym, w obcym mieście i w nocy. Przez okno zagląda niezwykle ciemna południowa noc i wylewa się wraz z nią fala obcych, chrapliwych dźwięków. Wreszcie znużenie staje się silniejsze niż owa fala. Zasypiam, kołysany jeszcze echem jej słownych gromów. Zasypiam w tym potrójnym wrażeniu, czysto fizycznego zmęczenia, ciemności wokół niego, i ogarniającej mnie, tak samo jak te ciemności, powodzi cudzej mowy, wzburzonej w orkan fali, która zwolna przenika, otacza i wciąga, jak ogromna, niezgruntowana głąb. To jedno wiem już przynajmniej z Hiszpanii rewolucyjnej, że samotny nie będę tu ani na chwilę. Że wszędzie dogna mnie tu światło czy mrok, dościgną apele i wołanie. Że zawsze i wszędzie przelewać się tu będzie, aż Poprzez mnie, obcego, to wezbrano olbrzymie morze, które zalało tu wszystko. Cały następny dzień spędzam w największym mieście rewolucyjnej Hiszpanii. Mieście, gdzie ta rewolucja była najbardziej krwawa, okrutna, ale i heroiczna. W mieście, gdzie anarchizm nie przestał być wspomnieniem odległej dla nas przeszłości, współczesnej młodości Sienkiewicza, współczesnej wiekowi dojrzałemu Prusa. Jest to wielkie i piękne miasto, bogate w dodatku i oto wszystko to stało się teraz tłem dla nowej rzeczywistości. Plakaty z komory celnej w Porbu rozmnożyły się tu w tysiące barwnych plam leśniących w wielkim słońcu na murach. Samochody śmigają z wielkimi sztandarami, wymalowane białą farbą w hasła i godła w skróty literowe dwóch wielkich związków zawodowych, partii politycznych i instytucji rewolucyjnych, na których rzecz zostały zainkautowane. W samochodach siedzą milicjanci w granatowych Mono. Zresztą i w jakichś innych mundurach w stanie tworzenia się. Wreszcie w kurtkach wojskowych. Nad wszystkim góruje Mono. W bramach domów, zwłaszcza w bramach wielkich banków, poczty, gmachów rządowych, wysiaduje po kilku członków milicji ludowej przy karabinach i w Mono. Mono awansowało do godności munduru. Mono zdetronizowało mundur. Mono to po prostu robotniczy kombinezon używany do pracy. Ten sam, który poza robotnikami mają jeszcze i lotnicy. Teraz Mono wyszło z fabryki hangarów. Stało się takim samym akcesorium władzy jak niegdyś epolety. Jest niedziela i na ulicy tłum wyległ większy niż zawsze. Wyobraźmy sobie, że któregoś dnia całe powiśle, cała robotnicza Praga Cała Czerwona Wola wyjdzie w Aleje Ujazdowskie. Tak samo z dalekich przedmieść z dzielnicy portowej, wreszcie ze starej Barcelony o ciasnych ulicach, tłum wyległ na bulwary Rambli, na szerokie chodniki paralelo, na Plac Katalonii, przed Pałace Wystawowe. Jest to tłum uzbrojony. Trudno sobie wyobrazić większą ilość ludzi z karabinami spacerującą po ulicach Wielkiego Miasta. Trudno sobie wyobrazić zupełniejszą mobilizację samochodów przez klasę robotniczą. Hiszpania jest krajem największych samochodów, ojczyzną magnackiej Hispano-Suizy. Teraz widzę dziesiątki Hispano-Suiz, wspaniałych limuzyn, udekorowanych godłami sowieckimi, sierpami i młotami, rysowanymi jeszcze niezgrabnie i niewprawnie na czarnym lakierze karoserii. U stóp pomnika Kolumba worki z piaskiem Ułożono w barykadę. Cztery karabiny maszynowe patrzą w cztery ulice. Ale tłum tych ulic defiluje pod czarno-czerwonymi sztandarami Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej. Pod czerwonymi z sierpem i młotem trockistowskiego Partido Obrero de Unificacion Marxista. Z okien hotelu Kolon, gdzie bronili się i poddali wojskowi, zwisają afisze Zjednoczonych Partii Socjalistycznej i Komunistycznej. Na murach Wielkiego Hotelu znać ślady kul, ale jest ich bardzo niewiele. Nie można tego porównać z główną pocztą w Lwowie w roku 1918, z Ministerstwem Wojny w Warszawie w roku 1926. Ci ludzie, z których codziennie nową transzę wysyłają na rozstrzelanie wyroki Trybunałów Ludowych, ci ludzie więzieni na pokładzie Urugwaju, białego statku widzianego w porcie, nie stawiali długiego oporu. Tłum robotniczy przelewa się przez ulicę, świadomy swego zwycięstwa, pełen poczucia swej władzy. Plakaty naśmiewają się z oficerów, a pisma codzienne donoszą o nowych wyrokach trybunałów robotniczych. Na kościołach uchowanych przed spaleniem wiszą napisy Patrimonio del Pueblo – własność, dziedzictwo ludu. Pałace armatorów Wielkiego Handlowego Portu są inkautowane, obsadzone przez organizacje robotnicze. Ilustrowana aora przynosi fotografię robociarza milicjanta śpiącego w łóżku królewskim w pałacu Pedrales. Przed pałacem katalońskiego magnata prasowego, obdarzonego tytułem Konde, stoi pięć pakardów. To nie dlatego, że jest to pałac magnata, ale dlatego, że tu jest siedziba Związku Metalowców. W dużym, inkautowanym gmachu mieszka szef armii, pułkownik Sandino. Mimo woli przypomina się Petersburg wiosny 1917 roku. Petersburg marynarzy kronsztackich rozjeżdżających w limuzynach dworu, Petersburg inkautowanego przez komunistów Pałacu Krzesińskiej. Z głośników rozwieszonych nad ulicą płynie międzynarodówka. Tłum witają podniesieniem pięści. Pieśń spadającą z góry podchwytuje. I znów do góry ponad ulicę podnosi rozbitych chór głosów. Ten schwek września pachnie rosyjską wiosną. Spośród plakatów wygląda naraz coś bardzo hiszpańskiego. Jest to także plakat, ale plakat ogłaszający na dziś walkę byków. Rewolucja w niczym nie zmąciła tradycyjnej rozrywki. Owszem, w dwóch rzeczach na plakacie jest mowa, że byki dzisiejszej korydy pochodzą ze stajni ex-markesów i ex-kondów, to rewolucja, ostatnia prawdziwa rewolucja, dodała to X. To także rewolucja dodała w plakacie zdanie, że korida odbędzie się w porozumieniu z milicją ludową. Tank, który zgruchotał kościoły, zatrzymał się na progu areny. Trzeba to zobaczyć. Na koridę spóźniam się o moment, przebiegam przez wielkie łuki krużganków, wpadam schodami na widownię i wdrapuję się stopień po stopniu poprzez tłum zapełniający amfiteatr. Cały tłum wstaje, podnosi pięści. Oglądam się. Przede mną jest arena, żółta, piaszczysta arena. Półkole pełne ludzi, z góry zwisają portrety toreadorów. Orkiestra wojskowa wybija nad areną walki byków potężny hymn proletariackiej rewolucji. Arriba, parias de la tierra, en pie, famelica legion, a truena la razón en marcia, es el fin de la opresión. Międzynarodówka, jak tam na ulicy, obiega kolisko amfiteatru. Tłum na korydzie podnosi ją z zapałem, pięści sterczą w powietrzu. Aż po podwiszące u góry portrety sławnych toradorów wznosi się śpiew. A todos en la lucha final, el género humano es la internacional. I tu staje się rzecz, która przypadkowo miesza jeszcze bardziej, jeszcze silniej, Łączy hiszpańskie igrzysko i proletariacką rewolucję. Widocznie myślano, że orkiestra przestanie grać, bo to na arenę wypada duży byk. Publiczność coś krzyczy. Jedni siadają, inni dalej trzymają pięści w powietrzu. Dwóch czerwonych banderylierów zbliża się do byka, który stoi jak ogłuszony i oślepiony. Tymczasem ludzie wokoło mnie śpiewają dalej. Dalej podnoszą śpiewem echa orkiestry. En dioses reyes ni tribunes, no es el nuestro salvador, nosotros mismos realizemos el esfuerzo redentor. Pięści jednak opuszczają się, pieśń gaśnie, stapia się z gwarem korridy. Wszystkie oczy spoczęły teraz na arenie, z której szuka daremno wyjścia młody byk. Jest najwyraźniej przerażony, onieśmielony. Niemal nie dostrzega banderiera. Banderierów jest czterech papuzich strojach z długimi na metr prętami zakończonymi ostrym drutem. Trzeba to wbić w kark. Byk patrzy się nieufnie, jakby ze zdziwieniem na podchodzącego banderilliera. Chłopak krótkim, nagłym ruchem wbija zwierzęciu ponad karkiem oba pręty, biegnie za parapet areny. Byk ryknął, chwieje ogromną głową, banderillie tkwią zwycięsko w karku. Banderije mają czerwono-żółto-fioletowe barwy republiki. Byk podbiegł, uciekając do parapetu. Chłopak roznoszący słodycze chwyta go z góry za banderie tarmosi. Byk szarpie się i ryczy, uskakuje na środek areny. Wszyscy wokoło mnie zanoszą się szerokim, gorączkowym śmiechem. Śmiech i krzyk kilkunastu tysięcy ludzi spada stopniami na arenę. Banderiero znowu wbił, tym razem jedną tylko strzałę bykowi. Zwierzę biegnie za nim, chłopak ucieka, tłum wyje. Chłopak jakby się zachwiał, byk go dopada. Lewy róg wjeżdża ostro w biodro. Wszyscy wstają. Na arenie już trzej inni banderi jeroz podskoczyli z czerwonymi płachtami. Byk traci orientację, leci za nimi. Czwarta strzała naraz wbija się w grzbiet. Byk ucieka wzdłuż areny wolnym truchtem, tłum ryczy. Gdybyk jest blisko, widać, że sierść na karku z czarnej stała się czerwono-ruda i lepka. Krew z czterech ran spływa cienkim strumykiem. Rannego banderyliera już zastąpili zgrabniejszym. Zaczyna się poważna gra. Na arenę wyszedł toreador w szamerowanym złotem fraczku z długą szpadą i czerwoną płachtą. Ludzie wam widać, że wysunęli się naprzód, aby nic nie stracić z widoku. Kilka tysięcy ludzi czai się na śmierć. Zbiera mnie zupełne głębokie obrzydzenie. Są tu szpady, lśniące stroje, chorągiewki, cały rytuał rycerski, ale pachnie tu przede wszystkim rzezią podniesioną do godności sztuki i obrzędu. Nie mogę patrzeć. Jakiś milicjant klepie mnie po ramieniu, życzliwie, opiekuńczo. Inni oglądają się kpiąco. Ale trwa to krótko, bo nie ma nikogo, kto by chciał uronić jeden moment z tej krwawej walki, stracić jedno cenne pchnięcie, jedno uderzenie rogiem. Uderzenia rogiem są rzadko tragiczne. Byk leci zawsze za rozwianą przed nim czerwoną płachtą. Nie umie skręcać za uciekającym. Nie ściga go wytrwale. Odbiega, czasem przeleci ponad upadłym w pogoni za czerwoną chorągiewką. To właśnie podkreśla moment rzezi w tym wszystkim. To właśnie tak drażni, że ten byk, młody, silny, potężny, jednak zawsze ulegnie w walce, której ani na moment, nawet jeszcze teraz nie chciał. Ludzie wokoło mnie krzyczą i doprawdy, że w czasie tego widowiska nie można milczeć. Sam zaczynam nerwowo coś nucić, włożywszy pół garści w usta. To odrywa od widowiska, ułatwia patrzenie. Nie można tu być biernym widzem. Uświadamiam sobie naraz to, co grano przed pół godziną. riba parias de la tierra. Prawda, na arenie występują może byki ex-markizów, ale korita odbywa się ze współdziałem milicji frontu ludowego. Na arenie byk znowu pokiereszował rogiem jakiegoś banderilliera. To nic, to pierś, tłumaczy mój sąsiad milicjant. Wiem, że naprawdę wspaniale jest wtedy, gdy wylecą bebechy. Ale podniecenie widzów zdołało już urosnąć na drożdżach tych dwóch wypadków. Teraz torador zwodzi byka płachtą. z zapłachty błyska szpada. Wreszcie ma wrazić się w kark zwierzęcia. I wreszcie byk dostał raz, nie mieje, staje. Cały amfiteatr też wstał, ryczał głośno. Czarny młody zwierz sztywnieje. Widać, jak nogi się łamią, obala się całym cielskiem, pełnym młodej, jurnej energii na ziemię. Toreador zadaje mu jeszcze jeden silny cios. Amfiteatr faluje od braw, oczy ludzi płoną zachwytem. Naraz poprzez szum przemyka się nuta, która go przebija i ścisza, a potem wlewa w siebie... Pęcznieje nimi, podnosi się znowu ponad arenę z portretami wybitnych toreadorów, ponad czerwony sztandar nad areną. Czwórka białych koni wyciąga martwe ciało byka. Hymn rewolucji spływa po raz wtóry na skrwawiony koridą piasek. Graną międzynarodówkę, bo w przerwie przed nową koridą wjechał na arenę oddział Armii Ochotniczej Konno w mundurach wzorowanych na kozackich i przedefilował wśród entuzjazmu widzów. Druga i trzecia korida już działa inaczej. Obcy widz nasiągł tym podnieceniem, które tu drga w powietrzu. Zapach krwi nie uderza weń niemęskimi mdłościami, ale jakby rozdyma nozdrza. Z pierwszych wrażeń pozostaje tylko uporczywa świadomość, nie dająca się zagłuszyć i przyćmić, że radość, którą się odczuwa, zainteresowanie nieznane dotąd, które się zrodziło, które wyorało bardzo głęboko ukryte pokłady, Nazywa się przecież rozbestwieniem. Trzeba było wysiedzieć tu do końca, żeby się coś takiego mogło odezwać. Trzeba było wiele razy przymuszać siebie, nie schylać głowy, a przeciwnie patrzeć, jak wszyscy na arenę, gdy tłum szalało do krzyków, żeby się wreszcie do owych pokładów dodrążyć. Mnie jednemu zresztą było to potrzebne. Dla tych mas naokoło te pokłady leżały tuż pod powierzchnią. W ciągu wieków nie przysypano ich niczym, i tak, zdaje się, jest i teraz. A jednak nie są to rzeczy, które można zamknąć w szufladach folkloru czy obyczaju, wytłumaczyć południowością i temperamentem, wyczerpać określeniem sportu. Przez całe wieki wielkie święta katolickie obchodzono w tym kraju uroczystymi korridami, dni kanonizacji świętych poprzedzano kilkudniową korridą.